Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji 7 lutego 2023 roku. E, audycja mielenie ze Zorem, numer 57. Czy numer? E, antywirus po tej stronie i zezowaty zer. Pilnuję tu, żeby się tutaj nie było wypadków na śniegu, także bo to nigdy nie wiadomo, nie? Tak, ostatnio śniegu nam tutaj dosypało chwycił mróz, jest zimniej niż minus 10 stopni w, w obszarach lekko wyniesionych i w pagórkowatych nawet minus 18, minus 20, co już dawno takich temperatur nie notowano tutaj na Pogórzu. No ale jak zima to zima. Co my tutaj dzisiaj mamy? Dwa tygodnie w ostatnim okresie no to było naprawdę sporo wydarzeń. Tytuł dzisiejszego e, odcinka Zubożone pancerze. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja bym nawiązał do Krainy Małego Brata, bo w międzyczasie mieliśmy kilka takich e, wydarzeń, które były dosyć intrygujące i widać, że ten tytuł e, jednak pasuje do tych naszych okoliczności. E, przykładowo e, duże rabaty wprowadzono na oszczerstwa. Mianowicie, jeżeli ktoś kogoś pomówi, no to y, niekoniecznie wyrok sądu musi być w postaci takiej czy innej reklamy na poczytnym miejscu, ale powstał biuletyn, który raz, dwa od wieczora do poranka y, stał się miejscem publikacji tego typu y, informacji i dzięki temu jest dużo taniej, będzie sobie można tak y, obrażać się politycznie właściwie bezkarnie, bo ten poziom finansowy, to jest prawie, że nic. No chyba wiemy, kto takie nowelizacje zamówił. Na ją korzyść to ma zadziałać. No tutaj mamy z jednej strony pana zdradka, a z drugiej strony pana naczelnika. No i takie bijatyki od chyba czterech lat trwające między nimi. Tak się skończyły no nie do końca pełnym sukcesem powoda, ale, no ale prawo zwyciężyło to, chociaż mamy taką moralną satysfakcję, że, że, że przeprosiny zostały wygłoszone i przyjęte, no to, ale chyba taki abszmak został, prawda, taki polityczno-prawny, że, że się nowelizuje kodeksy i powstaje jakiś kolejny gniot nowelizacja gniota jeszcze komunistycznego, bo to całe to prawo, ten przepis o obrazie godności osobistej i sposób jego egzekwowania, to jest po prostu stricte komunistyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o polityków, no bo dobrze się przyjrzawszy orzecznictwu w państwach Unii Europejskiej, które zostało skodyfikowane przez sam Sąd Europejski, Trybunał Europejskiej Sprawiedliwości. No to tam orzecznictwo jest jasne. Przedstawiciele polityki i osoby publiczne, czyli również aktorzy, wszystkie osoby w tych gazetach występujące popularnych, czyli także na przykład popularni pisarze, piłkarze, no, i inni znani powszechnie ludzie muszą mieć dużo grubszą skórę, jeżeli chodzi o zakres chronionej czci i także życia osobistego, bo nawet nadmierne ingerencje dziennikarzy w ich życie, no no nie, nie, nie, są w dużej mierze uzasadnione właśnie tą ciekawością społeczną wokół ich osoby, bo te osoby same to generują swoją postacią, to, tym, że, że są w mediach, że są znane i z tej y, popularności korzystają. To jest ich y, narzędzie pracy, te, także w polityce, prawda? Więc z drugą stroną tego medalu są ciężary z tym związane, że, że właśnie wścibscy dziennikarze im zaglądają za firankę i sprawdzają ich życie prywatne i to nie jest y, nadmierna ingerencja. Y, co w przypadku człowieka prywatnego byłoby, bo, bo przecież to orzecznictwo wyraźnie pokazuje rozbieżność tych wyroków właśnie dozwolonego, że tak powiem, wścibstwa. Dla prywatnej osoby, jeżeli tam przychodzi, ktoś go nagabuje kilka razy dziennie, no to jest tak zwany stalking, czyli yy, yy, yy, harassment, czyli uporczywe dręczenie, prawda, i można, to, to już w polskim prawodawstwie to zostało wprowadzone, można kogoś oskarżyć z kodeksu karnego, że ktoś mnie tu nagabuje, proszę o ochronę, policją, gierencję i są wyroki, prawda, i ludzie za to nawet siedzą w więzieniu, że ktoś tam jakąś panienkę nagabuje ileś tam razy, prawda, i, i potem go skazuje, no, że... Przekroczył granicę, że tak powiem, prywatności, no bo wzbudził lęk tej osoby po prostu, chodząc za nią, nagabując, dzwoniąc do niej i tak dalej. Natomiast co innego w przypadku osoby publicznej. Ona musi się z tym liczyć, że będą do niej dzwonić ją, nagabywać. Oczywiście nie do umówienia się na radkę, ale na przykład do umówienia się na wywiad. Co, co dla niektórych jest tym samym. tak? <grym> Więc... tak Więc no Właśnie w tym, w tym przypadku widać, że politycy liczą na to, że nie będą absolutnie nagabywani przez kogokolwiek w żadnym zakresie. To się wpisuje w, w ten klimat bezkarność plus która przewiduje, że jakiekolwiek działania polityków praktycznie nie będą podlegać ocenie. Wszystko to jest a priori patriotyczne, prawomyślne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, widać, że coraz większej rzeczy społeczeństwa nie pasują te rzeczy, że ta krytyka powolutku się jednak wzmaga, co jest dobrym znakiem, że ludzie otwierają oczy na to wszystko, że przykładowo takie osoby jak Kajtek i Janinka z CPN-u sobie tam robią prywatne folwarki, a kontrola w CPN-ie nie może się odbyć z racji braku możliwości wejścia na teren organów kontrolnych. Co poniekąd wydaje mi się też dziwne, że mimo wszystko przypomina mi, przypomina mi troszkę sytuację złapał tatar, Tatarzyna, Także jeden drugiemu coś tam jest winien i zasadniczo nic się nikomu nie dzieje. To odzwierciedla tą starą zasadę, wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy naszych. Natomiast te pojęcia naszych i waszych teraz się już bardzo rozmydliły. Jest to już taka homogeniczna, zblatowana masa o, o dosyć niejasnych powiązaniach, które jak widać, skutecznie trzymają wszystkich w pewnej dyscyplinie. No z tymi kontrolami to jest sprawa bardzo niesmaczna i powiedziałbym alarmująca wręcz i z całą pewnością odbije się czkawko, oczywiście na kolejnym etapie. I my będziemy tego ofiarami, bo jeżeli zostaniemy w Unii Europejskiej, a widać pewne oznaki że z wyższej półki, że no, kurs obrany ostatnio wskazuje na, na perspektywiczne, na opuszczenie tej organizacji. Jeżeli w niej pozostaniemy, to z całą pewnością braki, ewidentne braki praworządności, już nie wymyślone jakieś teoretyczne, ale konstytucyjnie wynikające wprost z ustawy zasadniczej, Łatwe do wykazania, oczywiste i na które notabene przecież najwyższy organ kontrolny zwraca jasną uwagę i ma na to dowody. Mało, kilkadziesiąt takich kontroli zostało uniemożliwionych, których odbycie ma umocowanie w Konstytucji. Jest to pierwszorzędne złamanie praworząd zasad praworządności na poziomie konstytucyjnym. I tu nieprzyjaciele nasi, chociażby z Berlina, bo tam nie wszyscy są nasimi, naszymi przyjaciółmi, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, z chęcią i to z taką powiedziałbym natarczywością i ochotą chwycą tę kość i będą z nią biegali, pokazywali ją publicznie i będzie kolejna procedura ochrony praworządności w Polsce. Z tego na pewno coś takiego się urodzi. Jestem tego pewien. Być może nie jeszcze i na tym etapie, ale na kolejnym, bo... No bo to, to aż, aż bije w oczy. A dlaczego? No bo jeżeli w Konstytucji jest napisane, że, że pewien organ ma takie umocowanie do kontroli właśnie, jako organ nadzorczy kontrolny, a te kontrole są uniemożliwione przez organy wykonawcze, prawda? czyli prokuraturę, policję, ministrów i tak dalej, to jest egzekutywa wszystko. To znaczy, że kontrola nie działa. Czyli podstawowa zasada tak zwanego porządku demokratycznego i yy, trójpodział władz nie funkcjonuje. Koniec dowodu. Więcej tak, nie zresztą trzeba. jak wiele rzeczy w tym tekturowym kraju, yy, z jednej strony to jest za załamujące, ale z drugiej widzę przewrotnie yy, pewien taki polski sposób na y, globalizm, totalitaryzm i jeszcze inne tego typu sprawy. W związku z tym, że y, klasa rządząca jest tak bardzo zajęta y, napychaniem własnych kieszeni i rozwijaniem własnych interesów, że jeżeli coś y, okazałoby się zbieżne z interesem narodowym i zbieżne z ich interesem, to jest szansa, że ta dziedzina się ostoi i będzie... Taką oazą, że tak powiem, przedsiębiorczości. Co zresztą widać w wielu przepisach prawnych, które są tworzone ad hoc na konkretne sytuacje biznesowe. Tak, i nawet dla konkretnych sitw. A wszyscy przeciwnicy albo... Być może jacyś oponenci, którzy się nadarzą po drodze, są eliminowani na przykład przez postępowania prokuratorskie, fałszywe zarzuty i tak dalej. Różne są metodyki. Jeżeli masz władzę wykonawczą, to aparat y, przemocy y, y, stwarza niesamowite mrowie okazji do tego, żeby niepokornych przyciąć równo z ziemią. I to ma mi, niestety miejsce. No. Ma miejsce i przykro na to patrzeć, bo cięci są ludzie najbardziej szlachetni, najbardziej wiarygodni, ci naj, najlepsi w tym znaczeniu ludzkim, rozumiesz, ci, którzy mają najlepszą motywację, y, którzy są szczerzy, oddani, rzetelni, to właśnie ci są wycinani, no bo oni się nie zgadzają na korupcję. I to, to jest bolesne, bo, no, bo na to się nie można zgodzić, bo to jest tak, jakbyśmy w, przymknęli oko na to, że, że sami hodujemy sobie wyłącznie kaleki, że wszystkich zdrowych, normalnych prowadzimy na wysypisko, tak? a pozostają tylko jakieś yy, zwyrodnialce, rozumiesz, patałachy, złodzieje, no i dalej nie będę... No Wymienił, tak, tak. bo sam rozumiesz, że na, natrętne są te wyizuchwały. No po prostu. <śmiech> no to spotkałem się właśnie też w komentarzach i czytałem, i e, z paroma osobami e, rozmawiałem na temat naszej poprzedniej audycji, gdzie w sposób dosadny e, określono e, Twoimi słowami e, różne kategorie e, kanali, i z reguły opinia panowała taka, że pomimo brutalizmu wszystko było w najlepszym porządku, ponieważ realizm określenia został zachowany. Hmm. O, no. Proszę. No to Także ty... niby, niby brutalnie, ale jednak prawdziwie. Bo no niestety ludzie tak to widzą, bardzo wiele osób zgadza się z z taką opinią na temat tutaj tych elit rządzących, które robią wszystko de facto pod siebie. Taka mi się anegdota przypomniała ktoś uszczypliwy, powiem delikatnie, powiedział, że z trzech braci najmniej szkodliwy był Ted. Zbieżność nazw jest absolutnie przypadkowa. Może to kuzyn tylko. Także kto, kto wie, o kogo chodzi, to tutaj proszę sobie to wyobrazić, że jednak skala szkodnictwa jest olbrzymia, ponieważ dewastacja systemu prawnego, dewastacja życia społecznego i w ogóle relacji międzyludzkich od najprostszych po biznesowe no cierpi na tym niepomiernie że tego typu zwyczaje są promowane, stosowane i właściwie nagradzane przez aparat ucisku i przemocy, który coraz bardziej dryfuje w negatywne strony. Nie jest to ani wolny rynek, ani wolna gospodarka, ani tym bardziej demokracja. My już jako Polacy przyzwyczailiśmy się przez ostatnie... Prawie, prawie 300 lat do różnego typu mankamentów życia społecznego. Nie wiem, czy to jest jakieś przekleństwo, czy, czy to jest wynik procesu edukacji, czy jeszcze jakieś inne są przyczyny tego. To może yy, socjologowie, politolodzy by się na ten temat lepiej wypowiedzieli. Natomiast yy, widać to, że jednak narasta ten problem. Być może to jest jakiś efekt polskiej mentalności. Nie mam pojęcia. Ja może podpowiem, bo dla tych, co jeszcze nie podłapali, że Ted był z Teksasu i jego tam lokalsi w mediach nazywali, bo był bardzo głośny swego czasu, kazyński. Tak to brzmiało w oryginale, to znaczy na rynku amerykańskim, więc to można chyba szybko skojarzyć, o co chodzi w tym, z tym trzecim bratem. <grym> No tak, niemniej jednak skojarzenie jest, jest tego typu, że ta bandyterka polityczna ma olbrzymi zasięg rażenia. Olbrzymi, bo wpływa na całe społeczeństwo i, i wiele, wiele branż gospodarki, właściwie na całą gospodarkę. No tak, pamiętajmy o tym, to nawet ja bym chciał zapomnieć, prawdę mówiąc, ale warto uwzględnić w tych wszystkich rachunkach nadzwyczajny, niezwykły moment, w którym się znaleźli w otoczeniu, jak współuczestnicy, być może niechętni po poważnego konfliktu, wojny, która przemiliła już kilkaset tysięcy ludzi do tej pory. I to są liczby oficjalne, które, do których można się dogrzebać obecnie. No to naprawdę jeży włos na głowie, no, że, że takie rzeczy się dzieją i z całą pewnością będą miały poważne skutki na nasze osobiste życie także. W tym akurat momencie te gry i zabawy odprawiane na naszych oczach, na nasz koszt, no są wysoce naganne, no, właśnie z tego powodu pokoleniowego, historycznego, bo ten moment naprawdę jest niezwykle y, trudny i, odp i odpowiedzialny co do przyszłych pokoleń, bo nie wiadomo, co dla nich zostanie. Warto wspomnieć y, tajną umowę z 2016 roku, która właśnie w ostatnich dniach chyba najwięcej na ten temat mówił pan Michalkiewicz, opisując zapisy z tej umowy, która to mówi, że w takim międzynarodowym kontrakcie, który Polska podpisała z Ukrainą, każda ze stron jest zobowiązana do pomocy militarnej, wystawienia sprzętu, wyposażenia, być może nawet i wojska, jeżeli będzie taka potrzeba, ale wiadomo, w którą stronę te transfery idą. Otóż umowa była tajna przez trzy lata i została wyemitowana bodajże w 2019 roku, tak zupełnie nieznacznie w, w takim momencie nie zwracającym uwagi, a wiadomo, że w 2016 już dwa lata trwały działania e, militarne w Donbasie e, z dużą liczbą ofiar cywilnych e, i wiadomo było też, że sytuacja się rozkręca. Tak, no to jest normalny traktat e, o, e, wojskowy o e, wzajemnej obronie. E, no z, dziwnymi sformułowaniami, dosyć takimi ogólnikowymi, no, z których jasno wynika w obecnym kontekście, że jesteśmy zobligowani do udzielania militarnej pomocy i materiałowej i każdej innej napadniętemu sojusznikowi, bo to jest nasz sojusznik Ukraina, wiemy to oficjalnie od ubiegłego roku, tuż przed wybuchem napaści rosyjskiej na wschód Ukrainy, Polska podpisała trójstronny, to już wtedy było wiadome, trójstronny układ obronny razem z Brytanią. Londyn, Warszawa, Kijów. To wtedy było całkiem oficjalne. Prezydenci. To podpisali nasi, po tamtej stronie był premier Boris Johnson, tak, o ile pamiętam. Tak, tak. I, i, to, to, I od tego czasu Johnson, jeżeli robiło się gorąco, wiadomo było, że przylatywał z niespodziewaną, z niezapowiadaną wizytą do Kijowa, prostował ścieżki, między innymi storpedował co najmniej kilka prób negocjacyjnych zawieszenia broni, na przykład trzy próby wyprowadzone i to bardzo zaawansowane negocjacje przez Erdołana tureckiego, którego mało kto podejrzewał o takie akty humanitarne, no ale on miał w tym własny interes, dlatego, że pożoga na Ukrainie, psuje mu poważne widoki na rozwój biznesu na Morzu Czarnym. No i, i, i tu to, to jego udział, i tak powiem, w tym mediacyjny jest całkiem zrozumiały. Z perspektywy oczywiście Ankary, patrząc. To mu się opłacało, bo widział w tym perspektywiczne możliwość, tak powiem, załatwienia swoich interesów, pogodzenia tego z stron, że być może warto to załagodzić. No i te wszystkie próby zostały storpedowane, co ostatnio przecież wypłynęło w tym tygodniu. I z kilku źródeł. Między innymi, żeby tutaj nikomu nie, nie robić przykrości, z Tel Awiwu. Pan Naftali Bennett w sobotę udzielił kilkugodzinnego wywiadu i pół godziny dokładnie, bardzo dobremu dziennikarzowi, staremu wyjadaczowi, takich dwóch łysych siedziało w studio takim powiedzmy sobie amerykańskim, rozmawiali na różne tematy i to była taka płynna, otwarta rozmowa klubowa między inteligentnymi cwaniakami. I mamy z tego tylko fragmenty, to co przetłumaczono, prawda, na języki zachodnie. I już to jest bardzo smakowite, więc polecam, jak się do tego dokopiesz, bo no, otwierają się, no prawda jest niestety taka, jaka jest. No. Ciekawostką w tym wywiadzie było to, że Bennett pozwolił na publikację pod warunkiem, że pełny tekst będzie w ojczystym języku dostępny, czyli że środowisko dostanie y, pełny zestaw informacji bez wyjęcia z kontekstu. Bardzo istotna sprawa. Tak, no to, to pokazuje wzajemny poziom zaufania rozmówców, prawda? Tak, <głos> I sztuki, tak, tak. i guluary, sztuki dziennikarstwa światowego też. I to, to jest kilka jest poziomów. Warto zwrócić uwagę, że języka hebrajskiego obecnie używa bardzo niewielki odsetek populacji dziennikarskiej świata, więc już sam ten zabieg, tak powiem, jest dosyć czytelny, tak? że to, to na pewno nie odbije się szerokim echem w całej kontekście i, i, i formie, natomiast czytelna czytelny zamysł i pełny zapis tego jest dostępny dla ziomków i oni będą wszystko rozumieli tak jak należy. Z tego co podano do anglojęzycznej wiadomości, to wyjechałbym tutaj dwie takie myśli, mianowicie Bennett wspominał wizytę u Bidena w Waszyngtonie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych poprosił go, ażeby otrzymywał wszystkie informacje o zamiarach działań w Iranie. Na co Bennett odpowiedział, że owszem, będzie się starał informować i uzgadniać wszystko, ale zapewnia Bidena, że będą rzeczy, o których nie będzie chciał wiedzieć i może lepiej, żeby tak zostało. Także to są takie ciekawe z tego fragmenty, które z jednej strony w bardzo dyplomatyczny sposób Deklarują współpracę dwustronną, ale z drugiej mówią, że są takie sprawy na poziomach wywiadowczych, z których trudno się wytłumaczyć, zatem lepiej o nich nie wiedzieć. Co tam było w zanadrzut, trudno, że tak powiem, zawyrokować. Niemniej jednak wiadomo, że tego typu operacje wychodzą po wielu, wielu latach, bo Teraz mamy odtajniany okres ostatnich praktycznie kilku lat, gdzie okazuje się, że operacje tajne na terenie Syrii, i Iranu były przeprowadzone przez tych, co mają sad. I w związku z tym, teraz to jest oczywiste, bo teraz to już nie ma takiego znaczenia, ale wówczas były domysły różnego typu, Irańczycy jak zwykle mieli tutaj swoje typowania i słusznie. Natomiast opinia publiczna ogarnięta manią politycznej poprawności jak najbardziej nie chciała tutaj rzucać cienia, czy tym bardziej jakiegokolwiek kamyczka do izraelskiego ogródka. Jak było, okazało się oczywiście po latach, to teraz działa z coraz większym nasileniem. Te operacje praktycznie są... Już przygotowane te ostatnie ćwiczenia były tego dowodem. Przeprowadzono wszystkie istotne, newralgiczne operacje wojskowe, głównie w zakresie tankowania w powietrzu i, i tych dalekosiężnych lotów myśliwcami bombardującymi i bombowcami, które no, muszą wrócić, a w związku z tym potrzebują w połowie drogi tankowania, nie chcąc skorzystać z lotnisk na terenach neutralnych, bądź tym bardziej wrogich. Widać, że tu Amerykanie są dosyć spolegliwi już w tym momencie, bo jeszcze rok, półtora roku temu nie mieli ochoty na tego typu działania, no, ale sytuacja jak widać idzie w tą stronę. Ćwiczenia przeprowadzono nieprzypadkowo z rekordową liczbą statków powietrznych w ruchu. To było kilkaset, nie wiem, tam 500, 600 tego rzędu. To było coś nieprawdopodobnego. Tak, takiej operacji, takich ćwiczeń lotniczych jeszcze nie było. Przynajmniej nie tylko, nie tylko, ponieważ zespół lotniskowca też brał udział. To jest bodajże 6 statków łącznie. Tak, i to, to potężna armada w powietrzu, to właśnie chodziło o przećwiczenie, że można taką chmarę yy, owadów wypuścić i je później zatankować w powietrzu, bo to właśnie, to właśnie było ćwiczone, że one nie, nie potopią się w morzu w drodze powrotnej. No to była istota tej, tego całego ćwiczenia, moim zdaniem, logistyka tego. No i chyba yy, sądząc z tonu wypowiedzi po tych ćwiczeniach, one się udały, czyli wyszły pozytywnie, więc wszystko jest napięte na ostatni guzik, tylko czekamy na sygnał. Tak to wygląda. Dodatkowe potwierdzenie, że to jest gotowe do, do odpalenia, to ja osobiście odczytuję z tego weekendowego wywiadu, otwierającego oczy, no w, tak jakby bez powodu, owszem, na, na podwórku wewnętrznym Bennett się za, odgrywa za porażkę w wyborach. Tu chodzi o te różne tam tarcia koalicyjne, prawda, między partiami. To jest oczywiste. Ale nie aż tak dużymi kartami się gra na poletku wewnętrznym, moim zdaniem. To zbyt dłużość... Potwierdziłbym to, jeszcze jeżeli mogę ci się wtrącić, potwierdziłbym to dlatego, że owszem, jest tam przytyk do Bibiego, Głównie polegający na tym, że do, do niego osobiście, że przekazanie władzy w tak poważnym państwie jak Izrael odbyło się w 20 minut na, prawie że na stojąco. Mm. I że wszystkie istotne informacje wywiadowcze i strategiczne Bennett musiał pozyskiwać od urzędników niższych szczebli i wielobranżowo. Także nie uzyskał dozje głównych problemów, które są na tapecie, lecz to było praktycznie per noga potraktowane, o co miał duże pretensje, ale nie znowu aż tak duże, żeby tutaj była jakaś wewnętrzna niezgodność promowana. Jedyne jeszcze co do sytuacji obecnej powiedział, to żeby rząd koalicyjny, bieżący, który w aktualnym stanie się znajduje, nie zachowywał się jak y, pijany władzą, czyli po prostu, żeby troszkę folgowali sobie y, z tymi, y, no nie tyle tradycjonalnymi, bo to jest raczej ekstremistyczne podejście, y, po to, żeby nie utracić jedności narodowej i y, y, y, nie zniechęcić młodego pokolenia, żeby przestały wysyłać swoje dzieci do jednostek bojowych i DF-u w ramach protestu. Czyli tego typu język tutaj panuje, jakby nie było bardzo elegancki, pomimo wewnętrznej niezgody, bo zarówno Bennett jak i Lapid są w dużej sprzeczności z bieżącym rządem, to jest antagonistyczna formacja zdecydowanie, Także widać, że te walki tam są ostre, ale mimo wszystko na dosyć wysokim poziomie prowadzone i nikt z obserwatorów pobocznych nie jest w stanie wysupłać z tego jakichś takich zagrywek, które szkodziłyby samemu Izraelowi. Tak, to doświadczy o w odróżnieniu od naszych warszawskich, w cudzysłowie, polityków, o pewnej klasie. I to mówię z wielką przykrością, bo duża liczba tych gości uczyła się, przynajmniej w poprzednim pokoleniu, między innymi w Warszawie, skąd pochodzi notabene tatuś Milejkowski, czyli pan Netanyahu, senior, o czym niewielu ludzi pamięta, a takie są warszawskie korzenie obecnego rządu panującego w Izraelu. <śmiech> Proszę bardzo. No, Czyli, że tu, wiesz, historycznie nie mamy się czego wstydzić. Znaczy, mamy się czego wstydzić, bo powinniśmy zachowywać o wiele wyższe, bo stać nas na to i historycznie, i moralnie, standardy yy, polityki wewnętrznej i zwłaszcza zagranicznej, no ale jak widać, nie, nie ma to miejsca. Nie utyskujmy za mocno, bo zaczniemy rozdrapywać stare rany. No. O, o, ostatni tylko tutaj, ostatnią wrzutkę zrobię. Pierwsze 400 posiedzeń knesetu odbywało się w języku polskim. No właśnie. Bo... Oni po prostu stąd się wzięli. No, taka jest prawda historyczna. Dobrze, Ja na co chciałem zwrócić swoją uwagę, na, już kończąc sprawę Beneta, który no, w pewnym sensie mi zaimponował tą swoją energią, stanowczością i konsekwencją, tym uporem w działaniu. Niekoniecznie muszę być jego, tak powiem, zwolennikiem i przyjacielem ale zaimponował mi tymi swoimi działaniami. To naprawdę yy, w porównaniu z obecnym, że tak powiem, premierem, no to jest rzeczywiście inna klasa yy, człowieka. Yy, no, proszę bardzo, czyli że wszędzie możemy znaleźć różne, różne, tak powiem, osobowości. Być może z daleka patrząc się mylę w tej ocenie, tak? no ale te kilka istotnych momentów takich. Yy, kluczowych, ta, które, przez które Bennett przebrnął, no, dały mi takie migawki dosyć no, pozytywne wobec tej osoby, także wbrew pierwotnym oczekiwaniom naszego go sympatią. <grym> to ciekawe. A, a to się właśnie potwierdziło w tym dziwnym wywiadzie, który odczytuje innymi jako próbę rozjemczą, kiedy już może to, to zrobić, pojednawczy gest, co niewielu zauważyło, wobec Moskwy bo ten temat diaspory licznej, rosyjskiej diaspory rządzącej obecnie w Izraelu, jest gorący, ma liczne odniesienia do planowanej wojny z Iranem także, m.in. w polityce w trójkącie z Waszyngtonem. Te sprawy są rozgrywane. Było wiele wypowiedzi rządu poprzedniego i obecnego dotyczące tej, tej kwestii właśnie. Było, były co najmniej dwie zagrywki w, os, ostatniego, w ciągu zaledwie ostatniego roku ze strony Moskwy, które ten wektor uaktywniły. To Ławrow, przypominam te różne jego tam wrzutki. Dwie są takie dosyć gorące, można powiedzieć. Chyba już o tym mówiliśmy swego czasu. Byłoby tak, tak. tak... Taka kontrowersja właśnie etniczna przez Ławrowa podjęta, to oczywiście ciekawe wątki, że tak powiem, rodzinne Ławrowa też tu grają rolę, bo on to doskonale zna od środka, te sprawy. więc to, Ale to zostawmy na boku. Ta, ta sprawa diaspory rosyjskojęzycznej w Izraelu jest bardzo gorąca nadal i myślę, że, tak to odczytuję, że jednym z tych głównych przesłań tego wywiadu to była próba załagodzenia powstających ostrych antagonizmów między Moskwą a Tel Awiwem w, w, w kontekście tej wojny na Bliskim Wschodzie. Innymi no sposoby... Właśnie Bennett, Bennett nawiązał do swoich działań mediacyjnych wobec Moskwy i Kijowa, że te działania były intensywnie podejmowane także poprzez neutralną postawę Izraela. Wspomniał także rozmowę bezpośrednią z Putinem, gdzie uzyskał obietnicę, że Putin nie załatwi na amen Zielińskiego, tak to nazwał, ja nie mogę tutaj innych słów użyć, w związku z tym, że będą próbowali innych metod, no to na owe czasy to było aktualne, jak tam z aktualnością na dzień dzisiejszy tego nie wiem, niemniej jednak Bennett bardzo wiele robił i próbował, w działaniach mediacyjnych, to się niestety nie powiodło, bo duże siły tutaj były przeciwne jakimkolwiek mediacjom, o czym też mówiłeś wielokrotnie. No i w związku z tym mamy tą eskalację, która jest przed nami. No, to, to, to, to, to, sprawa Zielińskiego, Żeleńskiego w, jest bardzo smakowite, bo... I Bennett bez osłonek po prostu wywalił, jak to się odbyło. Jego rozmowy w gorącym okresie to było w marcu ubiegłego roku w Moskwie z Putinem. Wiedząc o tym, że on tam się wybiera, na, na, zadzwonił do niego Johnson, przekazując mu prośby którą otrzymał od swojego kumpla poprzedniego weekendu, prawda, przy nasiadówie, przy pięknym, prawda, rzeźbionym stole, usłanym, prawda, posypanym białym proszkiem, tak, bo tak to chyba wyglądało, prośba serdecznego drucha, tak? Więc postarał się ją spełnić i zasłonił po prostu jako równy z równym do Beneta, że słuchaj, wiem, że lecisz do Putina, no to mam prośbę, spytaj go, upewnij się, jakie on ma tamte zamiary wobec naszego przyjaciela w Kijowie, czy on przypadkiem nie zlecił jego zabójstwa. I sprawdź to dokładnie. I Bennett się z tego wywiązał tak y, troskliwie, że y, dopytywał się Putina, jakie są jego zamiary i to zostało zrelacjonowane y, tak, przez tak. samego posłańca. On spytał, y, czy, czy, czy Moskwa ma zamiar tutaj na, nastawać na życie prezydenta y, ukraińskiego. I na to Putin powiedział, nie, nie ma takich planów. I ten jeszcze dopytuje, czy, da, czy, czy pan daje mi słowo że nie ma w planach likwidacji prezydenta Żeleńskiego. I tak, daje na to słowo. Czyli tu jest kilka informacji w tym zawartych, między innymi to, że słowo Putina jest uznawane jako słowo honoru. nie w szczególności w tych stosunkach dwustronnych Tel Awiw-Moskwa. Słowo Putina do tej pory było zawsze gwarancją stuprocentową. I na to, to, to było we wcześniejszych ekipach. Be, ekipach Bennett na te, przecież te dokumentacje z ich mniejszego MSZ-u ma i wie, jakim standingiem się cieszy wiarygodności Putin, że tu nie było nigdy problemu. Jeżeli on przysiągł, że tak ma być, to tak było. No proszę bardzo. No właśnie, i to jest, jeżeli się analizuje to z tego poziomu, to zupełnie odbiega od tej propagandy, która jest przeznaczona dla małych robaczków, bo dla nich to jest do uwierzenia. Natomiast jeżeli się analizuje te dokumenty przez miesiące i lata i te wypowiedzi na poziomie dyplomatycznym i międzypaństwowym, to wtedy widać, że ta sytuacja jest zupełnie inna. Gdzie indziej tkwi interes i to są dosyć skomplikowane sprawy, które mówią o tym, że konflikty interesów, są zupełnie gdzieś indziej, niż się z pozoru wydaje. Także inaczej ta sytuacja wygląda na poziomie medialnym, me mediów głównego nurtu, a inaczej na poziomie dokumentów międzynarodowych. Jeszcze jedna ciekawa, tutaj smaczna wiadomość, że no istotnie było bardzo gorąco. Bennett to zlecenie takie naglące od Johnsona wypełnił w ten sposób, że nie czekał na bezpieczeństwo komunikacyjne, że wróci po kilku godzinach i u siebie przez kanały chronione porozumie się z Londynem, wprost na lotnisku, jak tylko wybierał się z powrotem do domu, wsiadając za samolotu rządowego, zadzwonił do Johnsona i przekazał mu tę radosną wieść, że na żeleńskim nie ciąży wyrok śmierci z Moskwy. Nie ma zlecenia na jego głowę, że, że owszem, zaczęła się wojna, ale będzie prowadzona metodami, w cudzysłowie, dżentelmeńskimi o ile mowa o dżentelmenach no, azjatyckich, tak? Tak to należy rozumieć. No, ale, ale takimi metodami, że owszem, my do siebie strzelamy, ale nie strzelamy do psów i do matek. No, to, to tak w języku mafijnym to, to się yy, należy rozumieć, bo Niektóre mafie, nie będę wymieniał, żeby nikogo nie obrażać, właśnie takie metody stosują, że nie zabiją tylko rywala, ale także matkę, teściową, całą rodzinę do trzeciego pokolenia wszystko spalą. Bo tak, no, są takie mafie, no tak działają. Są, są, tak. No więc, <śmiech> <śmiech> więc będzie honorowo. Owszem, strzelamy do siebie, ale w sensie żołnierskim, nie w takim, że jest totalna wojna i wolna amerykanka, za przeproszeniem. Więc, więc ta wiadomość z lotniska przesłał Bennett do Johnsona, żeby wypełnić jego prośbę i chyba zarobił punkty, czym się teraz po czasie pochwalił, no a nam odkrył pewne kulisy dosyć intrygujące tego wszystkiego, bo zaraz potem, i przypomnę, rozpoczął się festiwal internetowy prezydenta Żeleńskiego, który wyszedł z schronu i zaczął nagrywać filmy na ulicach Kijowa, że on się nie boi nikogo i, tam, prawda, że do niego tu strzelają, ale my się nie poddamy, rozumiesz. To była cała seria, także i to... Też w telewizji polskiej się ukazało z Warszawy nadawanej te migawki, jaki człowiek w zielonej koszulce moro, jakie to robi cuda militarne. Ja się tu z niego nie dworuję, bo słuchaj, być przywódcą państwa, które zostało zaatakowane, to nie jest zabawa, to, to, to, to, to nie są śmiechy. No Ale poprzedni emploi tego pana no to był w, gdzie? W nocnym kabarecie. Na którym zarobił dobre pieniądze na notabene, co warto sprawdzić w e, Panama Papers i później w tym, jak to się nazywa, e, Pandora Papers. Amnesty też się kłania. To są informacje prosto z Waszyngtonu. Ja tu nie, na, broń Boże, nie, nie łamię żadnych świętych tajemnic. To wprost z Waszyngtonu jest wiadome żeby wszystkie ujęcia były dobrze przeprowadzone, medialne i wysokiej jakości nie stronił również od greenboxów także widać też można jak ktoś poszuka relacje z nagrywania tych scenek także tam sobie już można wszystkie parametry ustawić światło, wiatr i różne inne sprawy jeżeli dobre studio się ma to, to po prostu to dobrze wychodzi no ale profesjonalista ekranu, który zagrał kilkaset odcinków znanego serialu z prezydentem w roli głównej, tak? Długa no, narodu, tak? No to chyba nie liczysz na to, że on popełni jakiś warsztatowy błąd, zwłaszcza, że cała jego ekipa to są koledzy ze studia. Tak, tak, oczywiście. Do, dosłownie. To w tym nie ma żadnej przesady. To nie jest pomalowane, ani polukrowane. To po prostu tak jest. To są koledzy ze studia. No bo tylko im może zaufać, bo razem z nimi zarabiali pieniądze. No. Tak. Żeby już zakończyć powolutku temat Izraela, to ostatnio takie zdjęcie mi się trafiło z rozmów Bibiego z, z Macronem. Te rozmowy dotyczyły kwestii Iranu i, i sytuacji związanej z demokracją właśnie w Izraelu. Coś tam francuski prezydent musiał obiecać, natomiast z daleka nie było to widoczne, ale jeżeli to zdjęcie, które było bardzo dobrej rozdzielczości powiększyć do odpowiednich rozmiarów, ja tam nie wiem czy widziałeś, umieściłem zagadkę pod tym zdjęciem, Mianowicie jedna z postaci mogłaby sobie myśleć, znowu zrobiłem go w ciula, to jest śląskie słowo, to nie jest żaden wulgaryzm, to jest zwykłe potoczne słowo, natomiast druga z postaci, znowu dałem się zrobić w ciula, proszę zgadnąć, która jest która z tych postaci, dodatkowo powiem, że Macron miał kwaśną minę. Tych wszystkich, tak. takiej rzeczy. Ale zwróć uwagę przy tym, bo jak tak się głębiej zastanowić, jak doskonałe wyczucie mają fotografowie polityczni. Ja ich nazwę w ten sposób, bo to jest osobna kategoria reporterów. Oni wybierają te zdjęcia dosłownie w ułamku sekundy. To są rzecz jasna dobre sprzęty, którymi się posługują, które robią zdjęcia poklatkowe rzędu tam 25 klatek na sekundę, więc da się to zrobić. Ale jak oni wiedzą, jak przymierzyć, w którym momencie? No wiesz, to, są, to jest kwestia warsztatu i doświadczenia po prostu. No, to komponujesz, Nie każdy reżyser ci powie. On, no, jest, pisarze robią fabułę tak? ale malarze i scenografowie robią pejzaże tak? kompozycje widokowe, wzrokowe no, kojarzą symbolikę, kolorystykę anturaż, nastrój wyraz twarzy to, to jest kompozycja także fotografia to jest sztuka jak najbardziej plastyczna. Tak? No, trzeba mieć to wyczucie. No, niektórzy lubią pejzaże, inni psychologię, twarzy, inni się znowu znają na choreografii, prawda, technika ruchu i tak dalej, mowa ciała. No, to tego wszystkiego można się nauczyć. Tak? To jest warsztat. Tak, zdjęcie można znaleźć w tajem izraelskim, jak zwykle, bo to jest moje główne źródło informacji w, w tych dziedzinach. Tam też ten wywiad był omówiony z Benetem. Rzecz niezwykle ciekawa. E, ostatnia może, bo to jeszcze naj, najostatniejsza rzecz to e, kwestia trzęsienia ziemi w Turcji. Mianowicie e, IDF zapowiedziało wysłanie grupy e, pomocowej, ratunkowej przy czym rzecznik armii wypowiedział się, że jedna trzecia tego stanu to jest wywiad i dowództwo. Także będą budować tam szpital polowy. To jest zwykle taka organizacja, która ma szerokie zaplecze i bezpośrednią oczywiście łączność z centralą. Będąc na miejscu ma pełny obraz sytuacji, co się dzieje w danym terenie i wywiad od zwiadowców w najbliższej okolicy. Także taka sytuacja jest od poniedziałku, dzisiaj mamy wtorek, czyli od wczoraj już funkcjonują tam pierwsze grupy zwiadowcze. Ciekawa, ciekawa rzecz. Jak to dalej się rozwinie, jakie przyczółki będą tutaj rozbudowane, to tego nie wiemy. Ale również do Syrii zamiar jest wysłania pomocy. Czy ta pomoc zostanie wpuszczona, tego też nie wiadomo na razie. Na razie Syria z wielką ostrożnością podchodzi do tego typu propozycji, ponieważ oba państwa uznają się za wrogie. No ale łatwo zgadnąć dlaczego. No przy tej proporcji, no to wiadomo jak to będzie wyglądało. Załóżmy jest ekipa 150 osób, tak, wchodzą do jednego samolotu. No i jak to się rozkłada? Z tych 150, 100 to są ratownicy, 50 to dzieli się na 45 wywiadowców i 5 osób dowództwa. Dziękuję bardzo. Przy tych no proporcjach, przy tych proporcjach roz, rozumiesz uzasadnione wątpliwości rządu Asada, że, że zastanawia się, czy taką pomoc humanitarną przyjąć. No. No, no, no to przecież jest aż bije w oczy. Tak, tak. Więc być, być może skończy się na kocach i ciepłej odzieży. Nie wiem, czy to będą koce jakie otrzymali Indianie kiedyś od kolonistów, albo różnie to może być. Także obserwujemy tę sytuację. W każdym razie trzęsienie ziemi bardzo tragiczne w skutkach olbrzymie jak na skalę zniszczeń. Wielkie połacie miast powalone zupełnie, budownictwo wysokie mieszkalne, w środku nocy katastrofa, więc ofiar będzie na pewno bardzo, bardzo, bardzo wiele. No to są tysiące, to już wiadomo i, i jest ogłoszona żałoba narodowa w Turcji i stan wyjątkowy na trzy miesiące, to jest... Typowe rozwiązanie, ono pewnie będzie przedłużone, czyli Erdogan już de facto uruchomił stan wojenny w Turcji, co stanowi zapowiedź jakichś dalszych działań, eskalacji, bo przecież on jest aktywny w północnej Syrii i w Iraku i zamierza tę działalność rozszerzyć przeciwko Kurdom, więc. Ja podam Ci jedną wiadomość bardzo istotną z wypowiedzi, która w świecie amerykańskim obiegła w dyplomatycznym, bo nie medialnym. Podczas weekendu bardzo niepokojących piątkowe wystąpienie na, chyba na jakimś uniwersytecie bardzo istotnym, takim prestiżowym występował Sultan Erdogan i tam skomentował, to było wcześniej to przemówienie jak zwykle przygotowane, więc on wiedział, co mówi i wiedział, że to będzie transmitowane na zewnątrz. Wprost zagroził Stanom Zjednoczonym, że ich obecne działania wrogie wobec sojusznika e, Turcji e, no, spotkają się z odpowiednią o, odpowiedzią i że dro, drogo za to zapłacą. O co chodziło? Chodziło o to, że pod koniec ubiegłego tygodnia Amerykanie, kongres, tam specjalna komisja Senatu, która udziela zezwoleń na eksport broni, buńczucznie odpowiedziała na prośby rządu w Karze o. Dostawy zamówionych i opłaconych myśliwców amerykańskich, najpierw to były F-35, chodzi o 10 miliardów dolarów, czyli kwota niebagatelna, już zapłacona przez Turków. Lockheed Martin nie może tego zlecenia na samoloty te najnowsze piątej generacji spełnić, bo jest embargo, czyli ta polityczna zgoda nie została udzielona przez Departament Stanu. No to Erdogan mówi, dodajcie F-16, które są piętroniższe, ale działają i są sprawdzone. Tak? Okay. Zamówienie przyjęto. Odpowiedź z tej komisji, która opiniuje te, te zwolnienia sprzętu wojskowego przez dostawców broni amerykańskich była taka. Zapomnijcie o dostawach broni, w szczególności myśliwców amerykańskich, dopóki blokujecie wstąpienie do NATO Szwecji i Finlandii. Dwóch, naraz, obydwu. Jeżeli którekolwiek z nich zablokujecie, to finito. No, no i to właśnie była piątkowa wypowiedź publiczna Erdołana, że nasz sojusznik amerykański drogo za to zapłaci. A w niedzielę było trzęsienie ziemi w dwóch, co najmniej miejscach w Turcji. Ja nie wyciągam tu żadnych wniosków o, o łączności tych faktów. No ale jakieś tutaj, że tak powiem, jakaś sekwencja wydarzeń albo opatrznościowych, albo innych nastąpiła, bo to jest tak. Wysoce nieprzypadkowa kolejność wydarzeń jest. Tak, wysoce nieprzypadkowa. Niektórzy, że tak powiem, teoretycy spiskowi mówią, że ktoś zagrał na harfie. To oczywiście jest inna nazwa tego systemu. Da się to zrobić. Wystarczy, że tego typu doświadczenia ja widziałem w małej skali, w niewielkiej, takiej laboratoryjnej. Polega to na tym, że przedmioty będące w stanie wzajemnego naprężenia przykłada się niewielką siłę drgań w, w newralgicznym punkcie i to ta spójność się zrywa i następuje przesunięcie, czyli drgania. Są tego typu systemy. O skali ich działań trudno mówić, ponieważ nie ma bezpośrednich dowodów na tego typu doświadczenia. Niemniej jednak w 2005 roku pewien Projekt ustawy do Kongresu Stanów Zjednoczonych zawierał taką klauzulę, że zakazuje się używania broni geofizycznych, tektonicznych i jeszcze tam było parę innych rodzajów, między innymi chemiczna, biologiczna. Niemniej jednak w ustawach zazwyczaj, a w projektach do tych ustaw również nie wymienia się absurdalnych pojęć typu zakazujemy lotów na Jowisz, na Marsa czy gdzieś tam czegoś takiego. To są rzeczy zwykle technicznie dostępne w takim czy innym zakresie. Skala oczywiście nie jest nam znana. Niemniej jednak tego typu konwencje były w ubiegłych latach wcześniejszych niż 2005 rok podpisywano takie rzeczy. Natomiast po 2005 roku po pierwsze zniknął ten projekt, a po drugie w latach późniejszych nie przedłużano konwencji o zakazie różnych nietypowych innowatorskich technik wojskowych. Także ktoś, kto w tamtych latach to czytał, słuchał, szukał tego, więc na pewno musiał trafić na tego typu zapisy i komentarze. Tak, i to jest wielce niepokojące z wielu powodów, bo rodzi przypuszczenie, że tego rodzaju broń po prostu znajduje zastosowanie. No, i mają ją te mocarstwa, te liczące się, z tym dysponują. No, Prowadziły tego typu badania od no, długich kilkudziesięciu lat. Więc no, to nie jest wielką tajemnicą dla, dla tych zaawansowanych specjalistów, no, że coś takiego jest możliwe i, i istnieje. W zakresu praktycznego nie znamy, no, ale po objawach, że tak powiem, sądząc, no, Statystycznie po analizie na przykład niektórych zjawisk przyrodniczych można wykazać, że znajduje to zastosowanie. No. Najprostszym przykładem takim, że tak powiem, szkolnym technik, które były uznawane za spiskowe teorie jeszcze 2-3 lata temu, jest modyfikowanie pogody, zasiewanie chmur i wpływ na klimat w różnym zakresie, ściąganie deszczu w określony teren. Można z tego powodu wywołać duże ulewy. To podczas wojny w Wietnamie było robione tak, ażeby rozmywać szlaki transportowe wietkongu. Teraz te techniki są dużo bardziej doskonałe. Kilkadziesiąt patentów jest już na urządzenia funkcjonujące, w tym zakresie są firmy, które podejmują zlecenia związane z modyfikacją pogody na niedużym terenie, no ale to są małe firmy prywatne, żeby nie powiedzieć półrolnicze. To co mają do tego duże programy wojskowe, szczególnie w zakresie czarnego budżetu, które dysponują praktycznie nieograniczonym pieniądzem z kolejnych dodruków, które armii się przydają bardzo. To nie są rzeczy rozliczane ani przed kongresem, ani przed żadnymi innymi organami. Te rzeczy się zawsze robiło. Armia zawsze miała tajne projekty od niepamiętnych czasów. Tego typu są rzeczy bardzo właśnie ciekawe, szczególnie dla ludzi, którzy się interesują fizyką, technologią, inżynierią. No, można sporo znaleźć na ten temat. materiału. Jakie są twoje rokowania, Erdoana? Co on teraz zrobi? Dostał sporo roboty do wykonania. Będzie na pewno zajęty własnym krajem. Z pewnością zrezygnuje z niektórych twardych postulatów. Być może ten okres trzęsień ziemi będzie się przedłużał. Tego nie wiadomo. Natomiast sam fakt, Pogodowy, czyli zima, masz z nocy deszcz i ujemne temperatury radykalnie pogarszają sytuację osób bez dachu nad głową, już nie mówiąc o tym, że przesądzają los osób pod gruzami. No to jest katastrofa humanitarna na tym w, w terenie, gdzie... Katastrofa wystąpiła, no, po prostu są tysiące ludzi, którzy tam zginęli, no i ogromne straty materialne z tym się wiążące, więc dotkliwy uszczerbek w życiu, w majątku. No i żałoba narodowa współczuje Turkom. Jest to trauma wielka, wielka. Do no, podobne wydarzenia obserwujemy u naszego wschodniego sąsiada, także... Dopóki żyjemy w, tej, w, tej, w tym błogim poczuciu, no, że jeszcze nie jest koniec świata, że mamy ogrzewanie jakoś tam żyjemy, mimo tej inflacji, mimo tego badziewia, to wszystko się jakoś toczy, no, patrzymy na tych nieszczęśników, no i faktycznie być może w, w porównaniu z nimi, no to mamy luksus. Jest nam tutaj no. naprawdę Wspaniale, ale trzeba też spojrzeć od drugiej strony, że ta nasza sytuacja bardzo szybko może się pogorszyć i, tak. i, to, i, to, i to mocno trzeźwi wszystkie plany życiowe, a nie trzeba Sokolego wzroku, żeby dostrzec chociażby na ulicy Wiejskiej w tych projektach już przygotowanych ustaw dowody na to, no, że ten rok będzie niesamowicie ciężki w wielu wymiarach. Politycznym i też militarnym i też finansowym. No, że po prostu przejdziemy przez poważne trzęsienie ziemi, w, także w Warszawie. Mam nadzieję, że nie będą na nas spadały bomby. Na szczęście siedzimy na płycie kontynentalnej, gdzie nie ma dużych uskoków, no ale... Wiesz, żeby zrobić kryzys finansowy, to nie trzeba dużo. No nie trzeba dużo. Jeżeli tak, bo tu kilka, kilka ciekawych tematów poruszyłeś. Od pierwszego bym zaczął takiego, że jeszcze w, w związku z Turcją niektóre rurociągi i gazociągi uległy radykalnemu zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi i podczas tych, tych ostatnich dwóch dni, co się też przekłada na przesył ropy i gazu. Tych sytuacji może być przecież więcej, bo były plany budowy przecież w związku z tym zasilane od strony Rosji w paliwo. Na razie to jest, myślę, odroczone, bo trzeba będzie ponaprawiać to, co już zostało zniszczone. Ten kryzys na razie paliwowy nas omija, może z powodu lekkiej zimy. Zbiorniki w Europie są na razie w miarę pełne. Wieszczyliśmy tutaj wiele różnych trudności, które się na szczęście nie spełniły, bo to to nie jest też tak że jak się przewiduje takie czy inne trudności, że one muszą się w 100% sprawdzić. Yy, jeszcze nie, natomiast kolejny rok i najbliższe miesiące będą zapewne trudne, bo kolejne sankcje wchodzą w grę, yy, w użytkowanie kolejnych blokad też wkraczamy coraz szybciej. Yy, ten bojkot surowców energetycznych z Rosji jest coraz bardziej szczelny. Więc to dopiero przed nami. Natomiast kwestie wojskowe, bo o tych teraz chciałem powiedzieć, wyglądają niedobrze. Pojawiły się reklamy werbujące chętnych do czołgów, do leopardów. To w Warszawie były widoczne w metrze dokumentacja fotograficzna. Jest w internecie, można sobie zobaczyć. Zostań operatorem czołgu, wstąp do wojsk pancernych. Tego typu jaskółki są bardzo brzydkie, niechętnie się obserwuje takie pomysły. Podżegaczy wojennych nie brakuje, jest ich coraz więcej po stronie rządowej. Natomiast dążenie do pokoju jest określone jako ruski punkt widzenia, co dla mnie jest absurdem zupełnym samym w sobie dbanie o bezpieczeństwo substancji narodowej w postaci ludzi przede wszystkim to też jest niemile widziane. Coraz więcej propagandy wojennej no źle to wygląda. No i to jest wysoce nieodpowiedzialne w stosunku do, wiesz, do przyszłych pokoleń, bo ja rozumiem zaczywienie wobec naszych byłych okupantów, nie jestem ich przyjacielem i zwolennikiem, ale no, racjonalny wybór, przecież zawsze można dokonać jakiegoś, jakiejś decyzji. Czy należy rzucać się na naszego konkurenta, nieprzyjaciela i być może wroga, taka gradacja teraz, czy może później i przy użyciu jakichś środków, no i przede wszystkim dlaczego i w jakim celu, co chcemy osiągnąć. To nie jest przecież tak, że mając rywala, konkurenta albo nawet wroga, w każdej sytuacji zawsze musimy mu dać w ryj. Podstawowe zasady techniki, tak powiem, ulicznej yy, łobuzerskiej uczą już na poziomie szkoły podstawowej, że w zależności od sytuacji trzeba reagować elastycznie, tak? Czasami trzeba dać w ryj od razu, czasami trzeba dać w ryj później, a czasami trzeba się powstrzymać. Prawda? So, istnieją różne warunki. No i wypada na trzeźwo je rozważyć, jakie mamy opcje, jakie mamy cele, co chcemy osiągnąć, jaki, co nam przyświeca. Naj, najgorszym z możliwych rozwiązań jest ślepa wiara w to, że nasza racja jest najważniejsza i musimy robić to. To nam ogłosił jakiś prorok i będziemy szli jedną ścieżką do końca świata. No bo tak bez to względu na koszty. Tak, to no tak nie działa. Czyli trzeba dokonywać racjonalnych wyborów. Ja oczywiście nie jestem w stanie teraz w tych skromnych ramach wszystkich tych za i przeciw rozważyć, tylko wskazuję na niepokojący fakt, że tych wszystkich warunków wstępnych nie ma w rozważaniach. Jest tylko jedna linia propagandy i ona wyklucza w ogóle możliwość jakichkolwiek mediacji, bo przecież z bandytami się nie rozmawia. Ale my w tych negocjacjach przecież nigdy żeśmy nie uczestniczyli. No taka jest prawda, prawna, oficjalna. Myśmy w żadnych negocjacjach nigdy do tej pory w tej wojnie nie uczestniczyli na żadnym etapie, ani jako doradca, ani jako strona. Więc jakim prawem... Mamy teraz nagle jedną opcję, jedną opinię i jeden cel życiowy. Dać w ryja Ruskowi. Ja, ja, ja jestem przekonany głęboko, że to jest słuszne i sprawiedliwe. Mój ojciec zawsze był tego zdania, że jeżeli spotkasz Ruskiego, to należy mu dać w ryj. No. Tak, tak, Po prostu doświadczenie życiowe tak go nauczyło przez kilkadziesiąt lat. Być może miał rację, ale... Zmieniają się pokolenia, zmieniają się warunki, tak? Rosja nie jest naszym sąsiadem obecnie. Nie jest. Więc dlaczego nagle się okazuje w 2023 roku, że jedyną możliwością ochrony naszej suwerenności jest teraz bezwarunkowe rzucenie się na Ruska w boju, prawda, pancernym, wyposażenie w jakieś kulawe, stare, remontowane czołgi niemieckie z demobilu, tak? Przecież to jest jakaś aberracja idiotyzm, no? Gdzie tu jest rachunek zysków i strat? Gdzie tu jest poważne myślenie strategiczne? Gdzie tu jest w ogóle jakakolwiek logika? Ja nie bronię tutaj Ruchola. To nie jest mój przyjaciel. Tylko sobie zastanawiam, skąd się to, to, to nagłe zacietrzewienie wzięło, że no, dwóch Włodków się bije na wschodzie i my musimy koniecznie w tym uczestniczyć. Wołodymyr czyli Rus z Kijowa bije się z Włodymirem, z Rusi Moskiewskiej. Dwóch Rusinów bije się między sobą. I dlaczego my musimy w tym uczestniczyć? Na jakiej zasadzie? Na podstawie tego, że Polska kiedyś była na wschodzie 500 tysiąc lat temu, tak, za Jagiellonów? No to zbyt słaba jest podstawa. Jakie to ma związki z, obec z obecną sytuacją geopolityczną w regionie, z naszymi granicami, na, na przykład granicami na Bugu i na Odrze. Jak to się ma do naszego sojusznika na zachodzie nie, Niemiec, które nas trzymają tutaj za szelki, żebyśmy się nie wyrywali do przodu. I broń Boże nie chcą wysyłać swoich czołgów. No taka jest prawda. Scholz, tak, to... go trzeba było odrywać na siłę, ciągnikiem na gościnicach od tego stanowiska, ale przecież my mamy napisane w Konstytucji, że nie bierzemy udziału w konfliktach zbrojnych, nie eksportujemy broni do, do tam, gdzie się, dzieje się wojna, tak? No i e, Amerykanom się udało go zmłotować dwa tygodnie temu, że no, to, no tak, no, ale jak wszystkie kraje tutaj europejskie dają broń, to my też dajemy, tak, no, na tej zasadzie, ale przecież niechętnie. <śmiech> no, i co, co my w tym robimy, jako ten pierwszy podżegać na, na froncie wojny. Prosimy się, żeby nam spuścili na, na Warszawę bombę atomową. To tak się zastanawiam, czy taki jest cel tej zabawy? No, no widać, że niektórzy mają taką wizję i wcale im to nie przeszkadza, żeby snuć takie marzenia, żeby raz na zawsze Ruska powalić na łopatki. Żeby już nigdy więcej nie wstał. No nie wiem, czy 14 leopardami my to zamierzamy zrobić, czy jak to jest. Fakt, faktem, że prawie 16 tysięcy zawodowych żołnierzy odeszło w ostatnich miesiącach, przy czym 4 tysiące tylko w tym roku. Ciekawe zjawisko, co oni wiedzą, czego opinia publiczna jeszcze nie wie. Powszechnie rezygnują wyszkoleni pancerniacy, też nie chcą brać w tym udziału. Nie dziwię się. Natomiast zastąpienie tych żołnierzy doświadczonych na rybkiem całkiem świeżym nie prowadzi do niczego, jak tylko do wystawienia na niebezpieczeństwo tych młodych ludzi, którzy mieliby się znaleźć chociażby w misji stabilizacyjnej, czy jakiejkolwiek inaczej tytułowanej na zachodniej Ukrainie, bo coraz więcej jest zdań, że w związku z postępami wojsk rosyjskich tutaj jakaś pomoc by się przydała. Może nie, że tak powiem aktywnie militarna, ale chociaż po, poprzez obecność w okolicy czy coś takiego. Coraz więcej polityków zachodnich prezentuje takie opinie. Były szef były szef y, NATO bodajże zaproponował taką opcję, żeby Ukraina podobnie jak Izrael miała również zagwarantowane y, bezwzględne y, pomaganie ze strony krajów europejskich bez względu na koszty, czyli za wszelką cenę. Taką zaprezentował y, tezę. Y, Rasmussen, tak, Rasmussen. Co świadczy o tym, że takim notablom nie przeszkadza posyłanie tysięcy ludzi na śmierć. To jest jakby ich polityczne zajęcie. No przykre, przykre, groźne, katastrofalne. No, jakiś plan tu jest rozgrywany. Ja. Halo, halo? Czyżby nam się zerwało na momencik? Możliwe, no to dotykamy wrażliwych tematów. Ja mam nadzieję, no tak, że, tak. że Cię słyszę, ale... Ja słyszę. ja słyszę. Dobrze. Powiedzmy sobie tak, że cały czas żyję nadzieją, że politycy warszawscy staną na wysokości zadania i nie będą nas spędzali do jakiegoś pieca krematoryjnego na zniszczenie. Ale z dnia na dzień coraz dobitniej okazuje się po dowodach, po tych działaniach bieżących, no, że mężów stanu tutaj nie ma. To plemię wymarło. Nie ma takiego gatunku. Nie ma nawet polityków średniego szczebla, którzy mieliby jakąkolwiek odpowiedzialność yy, społeczną. Jest zgraja jakichś drobnych. Macherów, którzy robią interesiki na parę milionów. Ale my tu nie mówimy o milionach. Mówimy tutaj o setkach miliardach, o bilionach. Mówimy o przyszłości pokoleń. I, no i ludzi, którzy to ogarniają mentalnie, jakiego poziomu jest tu zagrożenie, o co tu chodzi, ja po prostu nie widzę. Im się wydaje, że jutro, a to zrobimy kolejny deal na, na 10 milionów. Ale tu nie o to chodzi. To są innego rodzaju zagrożenia. To są yy, dziesiątki i setki tysięcy ludzi. No, Izrael to bardzo dobrze nazywa tego typu zjawisko. To jest tak zwane zagrożenie egzystencjalne. I oni to nazywają po imieniu, co jest rzeczywiście zagrożeniem egzystencjalnym. Yy, I my tutaj jesteśmy prowadzeni w tym kierunku, do takiego właśnie stanu, kiedy rzeczywiście będziemy już takim upierdliwym ratlerkiem, rozkrzyczanym, rozszczekanym, że coś rzeczywiście w naszą stronę może być wysłane po to, żeby uciszyć tę sprawę. Tym bardziej, że istnieją takie wojskowe strategie w zakresie uderzeń na niewielką skalę. Takie małe pieczarki, że tak powiem, tak je nazwę. Małe pieczarki, które niszczą jakiś obszar symbolicznego znaczenia. Polityczno-symbolicznego znaczenia. Oczywiście nie bez ofiar to się odbywa. Natomiast skala jest relatywnie nieduża. Nie jest to apokalipsa globalna w celu otwarcia rozmów i to w doktrynach wojennych się znajduje. Przykładowo doktryna rosyjska ma prewencyjne uderzenie dopuszczone atomowe, jeżeli w wyniku konwencjonalnych działań sytuacja wojskowa stałaby się wysoce niebezpieczna. Podobnież Amerykanie mają swoje odpowiedniki tej sytuacji. W związku z powyższym istnieją takie doktryny wojenne, które przewidują takie danie sobie po razie, po niewielkim razie i zasiadanie do stołu rokowań. Mnie bardzo niepokoją te przyspieszone gotowości. Polski i państw nadbałtyckich do ofiarowania, uruchomienia dostaw samolotów myśliwskich, bo sił pancernych już żeśmy się pozbyli. Tak? One już tam... 240 ponad czołgów. Albo już pojechały, albo już są w drodze, czyli to jest, z tym możemy się pożegnać, to zostanie przemielone na Ukrainie. A Bez obecnie... się przyznał prezydent. Tak, no to jest oficjalne stanowisko prosto z Davos, więc możemy liczyć na to, że szczera dusza nam to powiedziała i to jest prawda. No to teraz pozostaje już tylko lotnictwo i zostaniemy całkowicie rozbrojeni. Okej, okay, w porządku, dla dobra. W przyszłości. Być może jest to jakieś rozwiązanie pacyfistyczne, bo gołego nikt nie będzie atakował. Być może tak to zadziała. Nie wiem, czy to się sprawdzi w praktyce. Dotychczas nasza historia wykazywała, że no, totalne rozbrojenie nie wychodziło nam na dobre. To taka podpowiedź, no, co nas może czekać w efekcie takiej akcji. Niebezpiecznie z punktu widzenia tego lotnictwa jest dlatego, że jeżeli większa liczba krajów tutaj pod wodzą naszego, w cudzysłowie, premiera, do tego się przyłączy, bo to on był inicjatorem, człowiek z Wrocławia, tak, Mateusz Morawiecki, państwa sojusznicy natowscy wysłali wszystkie swoje samoloty na Ukrainę, to jaki będzie tego efekt? No efekt będzie taki, co już przecież jest wiadome z, z, z doktryny wojennej i z umów międzynarodowych, no, że lotniska, z których te jednostki bojowe będą startowały do działań zbrojnych na terytorium Ukrainy, zostaną uznane, już są uznane za uzasadnione cele do ataku i tyle. Czyli lotniska na przykład Jasionka pod Rzeszowem, albo jakieś lotnisko pod Chrubieszowem między Chrubieszowem a Lublinem zostanie po prostu zrównane prewencyjnie z ziemią po to, żeby stamtąd nie można było startować z tymi samolotami a nie jest ta liczba lotnic zbyt liczna, to jest raz a dwa, no że zwłaszcza te duże samoloty bojowe w tym bombowce muszą mieć duży pas startowy od kilometr, półtora kilometra tak? no to łatwo jest to znaleźć na Google Maps o. Tak. Tym bardziej, że likwidacja takiego, czy unieruchomienie takiego lotniska to nie jest cofnięcie sytuacji, lecz otwarcie nowego rozdziału, gdzie kolejne państwo bierze udział w otwartym, gorącym konflikcie zbrojnym. No i być może nie to jest przerażające, że, że to nastąpi, tylko właśnie to, że tak lekko i tak szybko od czołgu przechodzimy do samolotu, że tak, no to, to prawda, lotniska na Ukrainie wszystkie są zbombardowane i Rosjanie panują 100% w powietrzu I, i Ukraina nie ma sił lotniczych w ogóle, którymi może dysponować, nadających się do użytku poza dronami, które odpala, że tak powiem, z parkingów przyosiedlowych. No to znaczy, to jest te poważne środki rażenia typu Myśliwce i bombowce będą musiały startować z lotnisk y, y, państw sprzymierzonych, czyli z terytorium Polski, państw nadbałtyckich, y, y, Brytanii i tak dalej, tak? No. No to jest to oczywiste rozszerzenie, jest tak powiem, zakresu tej wojny poza granicę Ukrainy na państwa Sojuszu Atlantyckiego. Od dawna wiemy, od samego początku, że ta wojna toczy się między Rosją a NATO na terytorium Ukrainy, ale w sensie prawa międzynarodowego i tych układów sojuszniczych. Udawano, że tak nie jest, że to jacyś tam poszczególni darczyńcy przekazują sprzęt na Ukrainę, która walczy z najeźdźcą rosyjskim. Tak? No, no tej tezy już się nie da obronić na tym etapie, nawet dla no, całkowitych, że tak powiem, ignorantów. No właśnie o to chodzi, że ten konflikt i przez samo wysłanie z polskiego terytorium chociażby z uzbrojonych samolotów z polskimi albo nawet innymi, niech będą to czerwonoskórzy, ale wysłani z polskiego lotniska na terytorium Ukrainy do działań zbrojnych, w tym momencie Polska weszła do wojny z Rosją na terytorium Ukrainy. I, i to jest koniec że tak powiem, etapu wstępnego. Przystępujemy do wojny światowej NATO kontra Rosja. Gdzie? W naszym bezpośrednim sąsiedztwie, czyli na Ukrainie, z którą znajdujemy się w stanie sojuszu wojskowego. Czy więcej Ci muszę mówić? Polska wchodzi jako lider w rozpalaniu wojny światowej. No, bo Rosja jest mocarstwem, być może upadłym, być może dziadowskim, ale jednak światowym. Spojrzyj na mapę. Tak, i to, to widać teraz w podejściu rosyjskich wojskowych i dyplomatów, którzy nazywają te rzeczy dokładnie, że jesteśmy tutaj podżegaczami do wojny jako kraj. Widać coraz większą niechęć do naszego kraju, co oczywiście kiedyś może się źle skończyć, a jeżeli elity będą nadal w ten sposób przejść do stanów wysoce ryzykownych albo wprost gwarantujących bezpośrednie starcie, no to marne czasy przed nami ja Ci powiem, jaki będzie tego efekt już przewidywalny, bo przecież kraje zachodnie, między innymi Niemcy, Dania, Szwecja, która dąży do NATO, i Francja, one wszystkie bardzo szybko zmienią front, kiedy odmieni się sytuacja, kiedy zmieni się sformułowanie tej, tej zabawy. Czyli z lokalnego konfliktu Ukraina, Rosja, to miałoby się przerodzić w konflikt yy, wojny światowej. I gwarantuję. Z tego, co oni mówią, oficjalnie nawet w osoby chociażby prezydenta Macrona, czy yy, kanclerza Scholza, czy innych oficjeli, ewidentnie wynika, że oni nie są gotowi, nie chcą, mało tego, prze, przeraźliwie boją się wciągnięcia do konfliktu ala wojna światowa w Europie, do którego my w osobach naszych polityków przemy teraz. Teraz jak mówimy te słowa, to się dzieje. I tak, tak. Jeżeli, jeżeli my do tego doprowadzimy jakoś na jakimś lokalnym odcinku, to rachuba Kijowa jest taka, jak to się zacznie, no to wtedy my szybko wstąpimy do NATO, będziemy, będziemy razem walczyć, bo to są nasi sojusznicy, muszą nas bronić. Takie są rachuby Kijowa. Z perspektywy Warszawy też to tak wygląda, bo tu są wszyscy zaczadzeni tą oficjalną y, y, doktryną i propagandą kijowską. Tak maszerujemy, bo to są nasi bracia, musimy ich bronić. Ale już w Berlinie ten nastrój jest zupełnie inny. No sumie, oni, oni nie czują się zobowiązani, żeby ginąć za Kijów, bo oni przeżyli 80 lat temu bombardowania, między innymi de, de, de Berlina, tak, i, i chociażby Hamburga, te, te daloty dywanowe, tak, oni to mają w pamięci, oni nie ma, już, nie, z ruskimi się dalej już nie będziemy bili, to już była ostatnia druga wojna światowa, pan z Wąsem pochowany, do tego już nie wracamy. Tak, a tutaj widać, że ten dramat polskiej mentalności niestety się uwidacznia. Brak wyciągania wniosków i brak przewidywania konsekwencji działań. Także to, to nam dokucza szczególnie na szczeblach władzy. Obawiam się, że jak zawsze nas zostawią samych i do tego to zmierza. To jest przewidywalne, to jest logiczne. Na to wskazuje trajektoria wydarzeń, na które mało kto zwraca uwagę. Ja te detale obserwuję z, z niepokojem, a obecnie już nawet z przerażeniem. No właśnie. I, I cóż tutaj, rzecz do tego, wydaje się, że świadomość społeczeństwa jest coraz wyższa w tym zakresie, bo. Pojawiło się chociażby stowarzyszenie przeciwników wojny, które jest uznane za ruską agenturę, co jest w ogóle kuriozum wysokiego kalibru. Osoby, które chcą zadbać o nasze przetrwanie, o to, żeby nas tutaj nie narażać na niebezpieczeństwo, są uznawane za, za wrogi wywiad i agenturę, a ci, którzy narażają nas na konkretne, bezpośrednie... Zagrożenie, wprost przeciwnie, za e, piewców tutaj patriotyzmu i tradycji polskiej. Tak. Tak? Ja nie wiem, na czym to polega. Jedynie z <śmiech> drogi prosto do nieba. Tak. No. O, stąd właśnie tytuł dzisiejszej audycji: Zubożone pancerze, bo wiele się o tych właśnie czołgach mówi. Niektóre najnowocześniejsze mają właśnie pancerz ze zubożonego uranu, który jest wysoce twardym i odpornym materiałem opatentowanym, zastrzeżonym dla armii amerykańskiej. Natomiast my już nawet o takich pancerzach nie marzymy, tylko o zwykłych pudełkach opatcerzonych, które praktycznie zostały wyjęte z jednostek liniowych i wysłane wprost do sąsiad. No wprost do rzeźni, tak żeby je tam wypalili do końca. Wiesz, czy mi się kojarzy ten ten parcerz, o którym ty mówisz, zubożony? No to są ostatnie doniesienia o nowych metodach żywienia. Jest taki ładny hrabąż, nazywa się pleśniakowiec błyskotliwy albo błyszczący, jest bardzo ładny, to ma taki pancerz hitynowy, jak zwykle tutaj w tej rodzinie. E, czy... o, o tęczowym pobłysku, jak mnie. A, taki czarny o tęczowym pobłysku, jak tak się tak opalizuje, tak się na niego spojrzy pod światło, taki błyszczący, właśnie, nawet błyskotliwy jest. No i on żyje nad, w szczególności na zbożu. I na innych tam artykułach butwiejących, to znaczy, no, gdzie jest wilgoć, tak? To zaczyna pleśnieć i on się tym odżywia tą, tą, tymi, tymi rzeczami, ponieważ jest odporny na toksyny ochronne wydzielane przez grzybnie pleśni. Ale na za pewnym kosztem w jego w organizmie te toksyny się po prostu kumulują. No i ostatnio Unia Europejska, tego pleśniakowca, czyli takiego uciążliwego yy, robaka, który żyje w wielkich koloniach, <coughs> między innymi magazynach zboża i tak dalej, Łatwo się rozmnaża, łatwo się hoduje. Larwy tego hrabąszcza uznano za jeden z tych obiecujących produktów spożywczych i teraz wolno już taką mączkę ze zmielonych larw chrabąszcza błyskotliwego dodawać do, na przykład do mąki. Czyli to świństwo, które niszczy te elewatory zbożowe i, i powoduje straty w przechowywaniu normalnych nasion, teraz się dodaje do produktu gotowego jako te substancje wzbogacające. No, życzymy szczęścia, w szczególności dla smakoszych różnych grzybów, no bo Badania wykazały, że no nie ma stuprocentowej, a właściwie żadnej pewności, że te toksyny, mykotoksyny, czyli te toksyny wydzielane przez grzybnie, czyli przez te pleśni, które roztaczają te, te swoje nitki na mokrym podłożu organicznym, nie będą trujące dla ludzi, bo właściwie z doświadczenia wiadomo, że, że saki Wszystkie, a w szczególności wyższe, są bardzo podatne na te mykotoksyny i po prostu się tym trują. Wysiada wątroba i nerki, jak się to będzie jadło. No, tak a propos właśnie <śmiech> pancerzy, bo co wiadomo z tych raboszy, że mają bardzo ładne pancerze. I one są odporne na uderzenia, na tam różne tam substancje. Te, te, te próby wiesz, ewakuacji miotłą i tam sprzątanie i tak dalej, one potrafią sobie poradzić. Także są opancerzone, szybko biegają, tak jak karaluchy. No i niszczą sposób. A propos, bo na wschodniej granicy wciąż chyba trwa strajk różnych organizacji rolniczych, protestujących przeciwko nielegalnemu wwozowi nie, ukraińskiego zboża bez żadnych dokumentów. No, tam się wwozi tysiące ton pszenicy i innych tam artykułów e, pod tytułem techniczne. A potem to się sprzedaje i miele na chleb. No, z dodatkiem tych właśnie dopuszczonych do obrotu chrabąszczy i innych rzeczy, bo część tego zboża po prostu na przykład jest pleśniała. Albo potraktowana środkami ochrony roślin bardzo toksycznymi. Grzybobójczymi, czyli żresz najpierw te, te mykotoksyny, a potem te substancje przeciwgrzybiczne, czyli masz miks trujący turbo. A, a propos tej mąki właśnie yy, w, w tak zwanej nowej żywności zatwierdzonej przez Unię, yy, to pojawiły się już makarony z dodatkiem tego. <śmiech> yy, poznać je można po tym, że są czterokrotnie droższe od zwykłego makaronu, bo ta ekologiczna yy, właśnie nowatorska produkcja jest bardzo droga i wymaga dodatkowych kosztów. Tak, no to życzymy wszystkim idiotom zdawo szczęścia na nowej drodze życia. Także osto, ostatnio był wysyp różnego typu y, reklam i promocji, y, także znane postaci hollywoodzkie y, i celebryci y, różnej maści promują nam tutaj jedzenie różnych wołków zbożowych, Ale, y, ch ale chciałbyś jeść spaghetti cztery razy droższe z jakichś gąsienic? No nie, ale to dla niektórych to jest bardzo modne, i to może się okazać, że ta nowa moda również będzie elementem naturalnej selekcji, ponieważ fityna nie jest trawiona przez ludzki układ pokarmowy, w związku z tym odkłada się i powoduje tak zwane zatrucia przewlekłe, polegające na tym, że aż do uzyskania dawki szkodliwej, wyraźnie rzutującej na stan zdrowia. No ale wiadomo, że mykotoksyny powodują na przykład Alzheimera i podobny, i, i raka, i, i, i otępienie ogólne i spada IQ dzieci urodzonych w takim środowisku. To wiadomo, że jak będziesz się w zagrzebionym domu wychowywał, to masz przeciętnie IQ o 7 do 10 punktów niższe. Dlaczego? No bo po prostu wdychasz w powietrze zatrute, grzybniami i jesteś od, od niemowlęcia skażony tym i po prostu wchłaniasz to i jesteś częścią tego środowiska. Masz uszkodzone organy wewnętrzne, po prostu jesteś zinfiltrowany przez grzyba. No? Tak. Jest dużo tego typu właśnie toksyn. Niektóre jako zarejestrowane dodatki do żywności eee... Właśnie ta wysoka przetworzona, wysoko przetworzona żywność jest źródłem wielu alergii i chorób. No niestety, tego typu nam tutaj produkcja jest szykowana. Co więcej, z racji powiedzmy tej promocji, jest w stanie tutaj przemysł sprzedawać. Im bardziej trujące, tym tańsze i bardziej dotowane, bo to są te, te, takie programy pilotażowe, szczególnie z tą nową żywnością teraz. Co prawda teraz jest to na zasadzie mody, że cztery razy droższy makaron i tak dalej. Natomiast potem będzie w ten sposób, że te proporcje się pewnie odwrócą i tylko żywność ze sprawdzonych źródeł będzie się nadawać. Jak tam dalej będzie, zobaczymy. W każdym razie często pojawia się w komentarzach takie słowo paradyzja. To jest dzieło futurysty polskiego o takiej wspólnocie oddzielonej. Kiedyś nie przywiązywałem do tego wagi. Teraz widzę, że to jednak ma znaczenie, że ten główny nurt podąża swoim tropem takiej kultury idiotów, technologii idiotów. Natomiast osoby, które bardziej refleksyjnie podchodzą do życia jako mniejszość stopniowo dryfują gdzieś w bardziej dyskretne miejsca i obszary, tam tworząc własne społeczności, które opierają się na zupełnie innych zasadach i innych relacjach międzyludzkich. To chyba my jesteśmy tego przykładem, tak mi się wydaje. Chyba tak i nasi słuchacze również, którzy w dosyć stałym gronie się przewijają. Za wszystkie komentarze dziękuję. Nawet te krytyczne, ponieważ nawet krytyczny komentarz może być przydatny. Człowiek się zawsze zastanowi, czy wszystko robi tak, jak należy. Jest to jakaś tam podpowiedź. Większość z nich podsyła ciekawe pomysły i spojrzenie na różnego typu zagadnienia i problemy. Gdzie mogę, tam odpowiadam. Zoroty też tam się udzielasz czasem na swoje wybrane tematy. Myślę, że ta nasza wspólna audycja ma jednak sens i warto to robić, bo no niektóre osoby, widać, że z zaangażowaniem tego słuchają. Komentarze przewijają się systematycznie. Za co jeszcze raz dziękuję, no i miło nam się tutaj to prowadzi. Nie, nie zawsze jest w ten sposób, że można przygotować się bardzo dobrze i starannie, bo te okresy w życiu są też różne. Ostatnio się okazuje, że pojawił się okres kontrolny. U mnie w pracy przewijają się rozmaite kontrole, najpierw sanepid, Teraz inspekcja ZUS-u, chociaż z tym taka anegdota jest związana w związku z dużym natłokiem kontroli. Informacja o tym była przekazana w sposób ustny do osoby kontaktowej. Natomiast nie było żadnego y, powiadomienia, a w związku z tym, że y, to osoba starsza związana z kadrami, która aktualnie przebywała w tymże momencie na rehabilitacji w bardzo hałaśliwym pomieszczeniu, nie dosłyszała dokładnie, jaki rodzaj inspekcji y, nas odwiedzi i y, y, pomyliła te sprawy wydawało się nam, że przyjdzie inspekcja pracy, a to jest zupełnie inny zakres kontroli i zupełnie inny zakres przygotowaniu. W związku z tym przez pełny tydzień mieliśmy pełne ręce roboty, przylepiając rozmaite strzałki na schodach, na wyjściach i tak dalej. Wiadomo, że te rzeczy... Y są w różnym stopniu dla osób, które codziennie przychodzą do pracy, to wszyscy wiedzą, gdzie są drzwi i którędy i o której godzinie należy wyjść. No ale powiedzmy inspektor, który po raz pierwszy jest, yy, oczekuje, że te szczałki poprowadzą go do wyjścia. Przykładowo oczywiście, bo tego tych zagadnień jest więcej, dlatego zrobiliśmy bardzo wiele rzeczy, które rzeczywiście należało może zrobić wcześniej, ale teraz już mamy gotowe. Inspekcja przyszła zupełnie inna, w zupełnie innym zakresie. Także stąd nieraz może się pojawić taki stan, że człowiek nie wie, w co ma ręce włożyć i, i nie do końca jest w stanie poczytać. Także ja robię, co mogę na ile mam czasu, ale prowadząc tyle różnych e, funkcji e, i, i rodzinnych, i zawodowych, e, to jednak e, trzeba to wszystko godzić. No każdy z nas ma podobne właśnie bóle brzucha, no i zobaczymy, co z tego wyniknie zbiorowo. <śmiech> ja to jestem bardzo ciekaw, bo takie doświadczenie, jak to mówią medycy in vivo, nie wiemy, co z tego wyjdzie, no, ale próbujemy. <śmiech> tak, tak, tak. Cóż, czyli rok wystartował ostro. W przyszłym tygodniu mam inspekcję dozoru technicznego niemieckiego. Tutaj nie będę żadnej nazwy podawał, żeby tutaj nie reklamować, bo dozór polski jest u mnie co tydzień. Także z kontrolą za pan brat społeczeństwo totalitarne nie jest mi obce bo tych kontroli rzeczywiście jest dużo Niemniej jednak tu taki mały przeskok szefowa banku BGK wyraziła się ostatnio że zdecydowanie gotówka powinna być wycofana bo ona sobie w ogóle nie wyobraża jak można unikać płacenia kartą i przejrzystości wszystkich czynności finansowych jakie obywatel dokonuje no, to jest wielki temat, powiem szczerze, wielki temat. No i w tym bólu się niebawem połączymy za kilka... na chwilę, znowu na dwa słowa. Aha, to też jakieś bardzo ważne tematy są. Gotówka, gotówka jest... No widzisz, no to popatrz, to, to jest funkielnówka z, z kiedy, to sprzed wczoraj bodajże, wywiad taki. <laughs> Będziemy. Po, po jest... Chyba to musimy ten temat zostawić, bo już jesteśmy blisko końca audycji. Nie chciałbym, żeby nam się coś wywaliło. Wycofanie gotówki jest bardzo potrzebne, absolutnie konieczne. Jestem wielkim zwolennikiem tego, bo po co odnosić w ogóle jakieś, jakiekolwiek pieniądze i coś kupować. Lepiej sobie to wszystko załatwić, jak to za socjalizmu bywało, powymieniać się pieniędzy żadnych nieprzesłaźników. <grymne> tak, tak, to bardzo ładne. To, to, to wszystko tego. Zgadzam się z przedmówcą i CBDC wprowadzamy i będzie bardzo ładny i będziemy wszyscy szczęśliwi. Tak, tak. Dobra, ja patrzę tutaj na moje rozpiski. Czy coś jeszcze miałem tutaj powiedzieć? Coś z Bliskiego Wschodu czy z Dalekiego Wschodu? Przeglądam, przeglądam. No chyba mniej więcej wszystko. Oprócz tego jeszcze, że jeżeli chodzi o amerykańskie finanse, to zaczerpnąłem sobie jeden wykres z portalu Bogaty Men, bardzo dobry portal ekonomiczny, mianowicie wartość dziennych przepływów z Fedu do banków komercyjnych 600... 50 milionów dziennie odsetek ze względu na wartość stóp procentowych. Także proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, jak bardzo jest drenowany system finansowy. To jest od bodajże marca 2022 roku zaczęło się to wszystko, a ten poziom 650 milionów obowiązuje od grudnia. Więc y, to jest świeżutka sprawa. Na pewno się odbije na finansach. Na pewno się też odbije na, y, y, że tak powiem, dążeniu Stanów Zjednoczonych do rozwikłania tej niezręcznej sytuacji. No to jest, są, są dwie sprawy. To są odsetki od tak zwanych rezerw y, y, nadzwyczajnych czy nadmiarowych, które są przechowywane na rachunkach w banku centralnym, plus druga strona, większa, to są płatności miesięczne z tytułu kuponów od obligacji skarbowych w posiadaniu, będące jako papiery dłużne, czyli aktywa, w posiadaniu banków komercyjnych. I to w zależności od daty, że tak powiem, zapadalności, no to się odbywa w różnych dniach, prawda? I to są dwie rzeczy, które są tutaj pomieszane. Bo bank centralny komu płaci odsetki? Swoim wierzycielom, tak? No. I kto jest jego wierzycielem? No posiadacze na przykład pieniędzy na depozytach w banku centralnym, tak? To, są, to jest jedna pozycja, ale także posiadacze jakiejś wierzytelności banku centralnego. Więc no, to, to, to, to są dwie rzeczy, które się nawzajem tu, że tak powiem, mieszają i trudno to rozwikłać. Generalna wskazówka jest taka, że kurs dolara jest zależny od tego, co zrobi amerykański bank centralny ale niekoniecznie na tym rachunku wiodącym, czyli na tym bilansie, który pokazuje na widok publiczny, który widzimy, bo on wykonuje też operacje, które nie są widoczne na bilansie, tak zwane operacje pozabilansowe, które, których jest stroną świadomie bądź nieświadomie, czyli na przykład Ogromna pula derywatów, czyli instrumentów pochodnych, których większość, 70-80% jest właśnie w dolarze. Czyli ich stroną jest domyślnie amerykański bank centralny, ale o tym nie wie, bo nie podpisywał żadnych umów i żadnych kontraktów. To u niego nie jest uwidocznione, ale ktoś gdzieś na świecie na przykład jakiś fundusz hedgingowy albo bank komercyjny albo inny bank centralny podpisał umowę tak, z innym bankiem, z innym podmiotem na 100 miliardów na przykład swapów walutowych, że wymieni 100 miliardów euro na 100 miliardów dolarów po jakimś kursie na, w terminie miesiąca, dwóch, trzech, pół roku, tak? na jakieś zabezpieczenie do tej operacji, no i zabezpieczeniem są co? No są obligacje skarbowe, miesięczne naj, najprawdopodobniej, amerykańskie. I one są zdeponowane po stronie tego inicjatora operacji, tak, jako zabezpieczenie, jako procent od tej transakcji, tak, który to, to, to tak zwane yy, z, zabezpieczenie, którego pilnuje operator tego, czyli tam na przykład jakiś makler, no i dopóki to wszystko się nie, drastycznie nie zmienia, no to zabezpieczenie wystarcza w postaci ułamkowego procenta tej całej operacji, no i te słapy się rozliczają, nic się nie dzieje, ale jeżeli się zacznie gorąco, zmienia się kurs walutowy, no to makler dzwoni, proszę mi dać większe zabezpieczenie, wtedy pojawia się na rynku dodatkowy popyt na te obligacje skarbowe. Coś, coś przerywa, coś przerywa zarobki. To nie ja, to niestety... Hello? Tak. To nie ja przerywam, to widocznie za... rozpocząłem bezsensowny wykład z wyższej matematyki finansowej, no i... Pff. Bo zacząłem tłumaczyć naszym powoli. Rozpocząłem... Nie, ja Ci zaanonsuję, bo to jest gorąca wiadomość z tego tygodnia. W weekend dolar przełamał trzy... 3... Coś, coś przerywa, musisz to jeszcze raz zacząć. Albo poruszać któreś styki. Nie wiem, co się dzieje w tym momencie. Ale mnie słychać teraz? Halo, halo? No nie słychać. O, teraz tak, teraz tak. W ubiegły weekend dolar przełamał... Ja cię słyszę, a ty mnie słyszysz? Tak, słyszę cię. Dobra, dobra. Spróbujmy jeszcze raz ten wątek. W ubiegły weekend dolar przełamał... No teraz przełamuje, no. ja to widzę od piątku, przełamuje, przełamał trzymiesięczną pasę krótko-średnioterminowej korekty i zaczyna się yy, poszukiwanie dolara. Czyli dolar się umacnia głównie za sprawą dużych operacji, poza bilansowych, czyli tych derywatów dolarowych. Głównie chyba swapów mm, walutowych, chodzi o euro-dolara. No. I wygląda na to, proszę pana, że dolar się będzie przez najbliższe miesiące umacniał. To jest taka prywatna informacja dla siebie i dla innych słuchaczy, że no to, tak wskazują to trendy, że tak powiem, globalne. A co z tego wynika? No, że zmierzamy do, w tym roku za kilka miesięcy do eksplozji dużego, dużego kryzysu finansowego. Tak, właśnie y, dlatego zacząłem ten temat, bo y, Armstrong właśnie podkreślał trzeci kwartał, że to powinno być rozpoczęcie tego. Chociaż on już tam wspominał, że są symptomy, że dużo wcześniej to mogło się wydarzyć. No nie wydarzyło się program Sokrates, którym dysponuje i te trendy przewiduje też wskazuje na tego typu zagrożenie. Jak będzie zobaczymy, bo to jest też taki punkt kontrolny, A żeby te najbardziej awangardowe prognozy i analizy zweryfikować w życiu gospodarczym i na własne oczy zobaczyć jak to rzeczywiście jest, bo wiele z trendów które mają jakiś dokładny timing wskazany, jednak ulega odroczeniu z różnych przyczyn, chociażby z tego, że ta machina finansowa i gospodarcza świata jest bardzo bezwładna, bardzo uwikłana we wzajemne zależności i nie sposób jednym drobnym parametrem, czy nawet znaczącym parametrem przewrócić wszystkiego Tutaj są potrzebne głębsze działania i teraz właśnie będziemy przed takim okresem, który te głębsze działania będzie nam uwidaczniać. W jakim to się tempie będzie rozżywać, tego nie wiem. Niemniej jednak jest to dla ekonomistów czas bardzo ciekawy i będziemy się temu przyglądać. No Jak patrzę na zegarek, to nie jest to wielka tajemnica. 6 miesięcy maksimum. Jeżeli faktycznie na początku lutego przestawiła się zwrotnica na dolarze, to najpóźniej za sześć miesięcy, czyli w sierpniu, wybuchnie globalny kryzys walutowy. A z tym pewnie będą jakieś kwestie militarne związane, które zwykle przyspieszają tego typu procesy, bo wszelkie przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej napędzają kryzys. Tak, czyli najbliższe pół roku no, możemy ci zagwarantować, wiele rozrywki. <śmiech> <śmiech> czyli nie braknie nam e, tutaj tematów do audycji. E, już naprawdę ostatnim z ostatnich tematów, które na dzisiaj mam, bo zbliżamy się do prawie dwóch godzin. E, są wybory w Czechach. Wygrania Petra Pawela. Wygrana, e, który był e, szefem sztabu generalnego czeskiej armii. E, zrobił karierę w NATO e, i jak widać, Czechy przygotowują się na trudne czasy. E, co więcej, e, żona Petra Pawela również jest wojskowa. Stopny podpułkownika w czeskiej armii. Proszę bardzo. I podobnie jak mąż, należała do komunistycznej partii Czechosłowacji, chociaż opuściła jej szeregi w 1989 roku, podobnie jak małżonek, który teraz uderzył się w pierś, że to były błędy młodości. I mm, Chociaż działał w dobrej wierze, to nie było to właściwe. Niemniej jednak teraz już wszystko jest jak należy i ma wyłącznie prawowite poglądy. No to zobaczymy, co z tego wyniknie wszystkiego. Tak, więc to taki czeski akcent, bo, bo ja wspominałem, że opcja czeska w naszym rządzie mogłaby mieć pewne zalety, ale teraz widzę, że nawet opcja czeska jest nie, wojskowa. Nie zabarykadowali nas, czyli szwejk po prostu nie ma wyjścia, musi pójść do podziemia, no bo jak inaczej? Po nawet aby udać z... się na głęboką prowincję nie, ale gospody tak. i tam ro, rozważać wyższą politykę. Jeżeli Czesi się zmilitaryzowali, no to... E, tak, więc powoli zbliżamy się do końca. Według tu mojego... Ta. Teraz ja Cię nie słyszę i to jest bardzo pouczające. To chyba za zamkniemy to okienko. Aha.